O tych, co już coś osiągnęli. Nie chcemy tego, żeby wyżej nas wciągnęli. Jedyna dla nas pomoc to dobra rada. FID samo się układa. Nie chcemy pomocy od tych, co już coś osiągnęli. Nie chcemy tego, żeby wyżej nas wciągnęli. Jedyna dla nas pomoc to dobra rada. FID samo się układa. Niezrozumiałe dla ciebie są te słowa. Niezrozumiałe me myśli i prośba nietypowa. Co za tym się chowa? Powiem do. Z tajemnicą, nie należymy do składów którzy na pomoc innych liczą naszą zdobyczą jest to co sami zdobędziemy nie ma tak, że do cudzego dzieła się przyznajemy przy swoim przystajemy, bo przez nas spad stworzony, nie ma tak, że od kogoś uzależniony, wysiłek nasz włożony można powiedzieć miało że bez pomocy zrobić się coś udało chęci możliwości wiedzy się wykorzystało, od innych nie brały jedynie co do dobre rady, programy lub na wolny styl wypadł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 Masz pojęcia, ale szacunek darzy, dlatego zajęcia oczywiście, czy mam kontakty, ja zy, pyta o szerca, owszem, dwa, ale w domu w swojej przeszłości w przyszłości nie powierzam nikomu, to mój dodatkowy bonus, mam dość własnych siebie, dość do mikrofonu, nie, nie spuszczam stonu, robię swoje, na nogach swoich twardo stoję, FID oboje, a Fatum jak spada to na twoje wspólne ciągłe boje, myślę sobie co, co nie jest samemu dwa razy trudniej, no nie, nie? Nie. Ja. Wiem czego chcę, samo układa się nie traci na wartości Wręcz przeciwnie, toruję drogę niezależności W wolność na tym powinno to polegać Nie chcę, chcę już nikogo za nikolwiek łaską zalegać Wolę wysiłek kiedyś on przypnie mi ocenę Zakreślam tylko to swoim terenem Ciężką pracą w nie szanuję innych ożyenie To jak polecenie, polecenie. inaczej na stracenie Nie oczekuję od innych pomocy, nie czekam na sprawienie Nasz kojarzenie jak, jak mierzyć, mi żyć dolic na siebie Chcemy pomocy od tych co już coś o, nie chcemy tego żeby wyżej nas wciągnęli Jedyna dla nas pomoc to dobra rada F.I.D. samo się układa Nie chcemy pomocy od tych co już coś osiągnęli Nie chcemy tego żeby wyżej nas wciągnęli Jedyna dla nas pomoc to dobra rada F.I.D. samo się układa Sami sobie pomagamy choć są możliwości różne sami Bo nikt z nas nie prosi o jałmużnę Chęci nie są próżne Wierzymy. Wreszcie nie nie leżymy Wciąż coś zrobić próbujemy Wymyślamy my I my tu kombinujemy Odpowiedni szlak odnajdziemy Kto się go nie straci Kto bierze pomoc za pomocą Dużo na tym traci Szybko płaci Choć wydaje się efekt ładny Bez pomocy koleś staje się bezradny Opis ten dokładny sam sobie nie poradzi Taki wybór możliwości niech Sobie w tyłek wsadzi Devo radzi, FID do czegoś dąży Nikt z nas za pomocą przecież nie krąży Nikt z nas nie idzie na sępa Każdy według swojego tempa I dla własnych przyjemności sami zdobywa Ktoś ingerował w mój czyn Nie chcę bym był w kontekście ze sumieniem swym, Dlatego tak rym Fut teraz gada Na koszak, jak czeski film Ten pomysł już odpada, Twoje oczy i moje niby Widzą to samo Ale każde po swojemu I za mało I za mało Prawdą doceniało Nawet kim się nie stało nie stało Całość dla nas I to zagrało Czy coś się nie udało? Dla mnie nie Na nic nie oczekiwałem A zadowolenie jest. A jak coś się chce To myślisz tylko jedno I za ciosem na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno.